Pamiątka czwarta, czyli rybia łuska. Od dłuższego już czasu detektyw Pozytywka nie mógł pozbyć się wrażenia, że ktoś go śledzi. Spacerując po parku czy idąc do sklepu, czuł na plecach czyjeś spojrzenie, ale nigdy nie wypatrzył za sobą nikogo podejrzanego. Trudno jednak było przypuszczać, że tajemniczy podejrzany nałoży ubranie z napisem tajemniczy podejrzany, prawda? Jeżeli ktoś rzeczywiście śledził detektywa Pozytywkę, musiał wyglądać równie niewinnie jak zakochani, matki z dziećmi czy też wiecznie roześmiani studenci. A, może nikt mnie nie śledzi, westchnął detektyw Pozytywka, człapiąc w stronę kamienicy. Może jestem po prostu przewrażliwiony albo przemęczony? Nie może, tylko na pewno, powiedział pan Mietek, zagradzając detektywowi drogę. Od kilku minut gada pan sam do siebie. Naprawdę? Zdumiał się detektyw Pozytywka. To może dlatego wszyscy tak na mnie patrzą? Kto wie, mruknął pan Mietek. Detektywa Pozytywkę szczerze ucieszyła myśl, że wcale nie jest śledzony, a spojrzenia, które na sobie czuje, to po prostu efekt jego dziwacznego zachowania. Jeżeli jest tak naprawdę, to wystarczy odpocząć i wszystko wróci do normy. Na pewno łatwiej wypocząć, niż złapać kogoś, kto kontroluje z daleka każdy nasz ruch. Łatwiej i przyjemniej. Można przecież pójść do kina... Albo powylegiwać się na kanapie, albo poczytać książkę, albo... Albo pojechać na ryby, podsunął mu pomysł pan Mietek. Ja w każdym razie wybieram się jutro nad jeziorko, tu niedaleko. Jeśli ma pan ochotę, to zapraszam. Na ryby? Detektyw Pozytywka podrapał się po głowie. Nie mam nawet wędki. Nie szkodzi, pożyczę panu obiecał pan Mietek. Zobaczy pan, jak to uspokaja. Woda, las, cisza. Czego chcieć więcej? No właśnie, pomyślał detektyw Pozytywka. Czego chcieć więcej? Nazajutrz okazało się, że można jeszcze chcieć. Aby ryby brały. Psiak krew. Co za złośliwość losu! pieklił się pan Mietek. Cały tydzień człowiek planuje, że w niedzielę pojedzie na rybki, a tu proszę. Od trzech godzin ani jednego brania. Detektyw Pozytywka przytaknął sennie. Wprawdzie nie planował przez cały tydzień, że pojedzie dzisiaj na ryby, ale faktem jest, że i jemu nie udało się nic złowić. — Za to mamy święty spokój — ziewnął szeroko. Woda, las... — Cisza. — Spokój! — przerwał mu pan Mietek. — Dziękuję bardzo za taki spokój. — syknął z krzaków nieopodal jakiś wędkarz. Pan Mietek umilkł rozżalony. Słońce rozsunęło chmury, jakby chciało przejrzeć się w srebrzystej tafli jeziora. Lecz nawet widok skaczących z fali na falę promyków nie poprawił humoru pana Mietka. Czerwony spławik kołysał się miarowo tuż przy szuwarach, nie zważając na pełen wyrzutu wzrok nieszczęsnego wędkarza. Zniknij, zdawało się mówić błagalne spojrzenie pana Mietka. Ukryj się pod wodą. Spławik jednak miał te błagania za nic. Zamiast zatonąć gwałtownie pod powierzchnią wody, Dryfował pełen godności wśród zrzucanych przez jesienny wiatr pożółkłych liści. Z każdą chwilą było coraz zimniej. Brrr! Detektywem Pozytywką wstrząsnęły dreszcze. Raczej wrrr! warknął pan Mietek. Ja też nic nie złowiłem, pocieszył go detektyw Pozytywka. Ale pan nawet nie wyjął wędki z pokrowca, krzyknął pan Mietek. A ja od rana jak głupi gapię się na spławik. Może on po prostu nie lubi być podglądany, wymyślił detektyw Pozytywka. Ja na przykład nie lubię. Jak to nie lubi? Przecież to zwykły spławik, wrzasnął pan Mietek. Mogę go podglądać, śledzić, mogę robić co chcę. Ciii! dobiegło ich z krzaków pełne irytacji syknięcie. Zapadło milczenie. Detektyw Pozytywka spojrzał w zamyśleniu na leżący przy rowerze pokrowiec. Słowo śledzić przypomniało mu, dlaczego właściwie tu się znalazł. Odpoczynek. Oto był jego cel. Miał odpocząć i pozbyć się wrażenia, że każdego dnia ktoś podąża za nim krok w krok. Wstał z westchnieniem i podszedł do roweru. Może rzeczywiście, skoro już przyjechał na ryby? Powinien przynajmniej rozłożyć wędkę. Ale haczyk trzeba odciąć, powiedział kategorycznie. Jak to odciąć? Zdumiony pan Mietek zamrugał oczami. Jest za ostry, wyjaśnił detektyw Pozytywka. Jakaś rybka może się skaleczyć. Siedzący nieopodal wędkarze parsknęli śmiechem. Na pierwszy plan wybił się dziwnie znajomy Rechot. — To jak do diaska chce pan coś złowić? — zapytał pan Mietek. — Na lasso? No — Jeszcze nie wiem — przyznał detektyw Pozytywka. — Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zarzucę wędkę i tak jak pan popatrzę sobie na spławik. — To na pewno bardzo uspokaja. — Bardzo — zgrzytnął zębami pan Mietek. No — i o to chodzi — powiedział detektyw Pozytywka. Wokół znowu rozległy się śmiechy. Detektyw Pozytywka rozejrzał się nerwowo. — Słyszał pan — szepnął. — Słyszałem — odszepnął pan Mietek. — I co pan myśli? — A co mam myśleć? — wzruszył ramionami pan Mietek. — Też bym się śmiał na ich miejscu. — Nie o to chodzi — syknął detektyw Pozytywka. — Czy śmiech jednego z wędkarzy nie wydaje się panu znajomy? — Znajomy? — Au! — wrzasnął detektyw Pozytywka. — Dżdżownica mnie dusi! Pan Mietek wybałuszył na niego oczy, ale detektyw pozytywka przyłożył palec do ust i gestem nakazał przysłuchiwać się dochodzącym zewsząd rechotom. Hmm? To prawda. Gdzieś niedaleko siedział ktoś znajomy. Przypuśćmy, że wiem, kto to jest szepnął detektyw pozytywka. Przypuśćmy, że go za chwilę zdemaskuje. Ale pytanie brzmi. Po co ten ktoś mnie śledzi? Bo z własnej woli na pewno mi tego nie powie. Kto? zapytał pan Mietek. Jeszcze pan nie wie? Detektyw Pozytywka popatrzył na niego z politowaniem. Martwiak. Pan Mietek na chwilę zapomniał o spławiku. Martwiak? Śledzący detektywa Pozytywkę? Jaki miałby w tym cel? — Ba, żebym to ja wiedział! — detektyw Pozytywka bezradnie rozłożył ręce. — Podejrzewam, że szuka okazji, aby zrobić mi jakiegoś złośliwego psikusa. Może chce się zemścić za to, że kiedyś wpakowałem go do aresztu. A może chce mnie wplątać w jakąś grubszą aferę, żebym to ja tym razem trafił do aresztu. Wyobraża pan sobie, jaką miałby z tego uciechę? Pan Mietek aż wzdrygnął się na myśl, że martwiak pod nieobecność detektywa Pozytywki mógłby bezkarnie grasować w kamienicy. Byłoby to straszne. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, powiedział, czy rzeczywiście martwiak tu jest. Parę minut później okazało się, że owszem, jest. Wystarczyło przejść kilka kroków wzdłuż brzegu, by dostrzec charakterystyczną, zwalistą sylwetkę. Martwiak siedział na pomoście i popijał piwo. Na widok skradającego się detektywa Pozytywki szybko odstawił butelkę, a potem sięgnął po wędkę i udał, że z napięciem obserwuje spławik. — No proszę — powiedział głośno detektyw Pozytywka. — Jaka miła niespodzianka! Dla kogo miła, dla kogo nie – burknął martwiak. Z krzaków wynurzył się pan Mietek. Nie wiedziałem, że jest pan wędkarzem – zasapał. A co – warknął martwiak – muszę się z tego wszystkim tłumaczyć? Nie, ale moglibyśmy kiedyś razem pojechać na rybki – uśmiechnął się pan Mietek. Ma pan kartę wędkarską? Po twarzy martwiaka przebiegł cień. A pozytywka ma? Zapytał, nie odrywając oczu od spławika. Pan Pozytywka nawet nie rozłożył wędki, wytłumaczył pan Mietek. Przyjechał tu, żeby mi towarzyszyć. Martwiak wzruszył ramionami. Nie musi im pokazywać karty wędkarskiej. No tak, mruknął zmartwiony pan Mietek. A na co pan łowi? Na ogryzek, odburknął martwiak. Na ogryzek? Tym razem pan Mietek był autentycznie zdziwiony. I złowił pan coś? A jakże? Martwiak zerknął na niego ze złośliwą uciechą. Zresztą można zobaczyć. W wiaderku. Pan Mietek i detektyw Pozytywka pochylili się nad plastikowym żółtym wiaderkiem. Trzeba przyznać, że to, co ujrzeli, zrobiło na nich silne wrażenie. Ale wielki śledź! Wykrztusił zdumiony pan Mietek. Szkoda, że martwy. Za mocno się nadział, wyjaśnił martwiak. Nie było jak wyjąć haczyka. Pan Mietek patrzył z oszołomieniem to na śledzia, to na szefa agencji Czarnowic. Widać było, że niechęć zmaga się w nim z podziwem dla wędkarskich umiejętności martwiaka. Co to był za ogryzek? zapytał nagle. Z jabłka czy gruszki? Martwiak otwierał już usta, by coś powiedzieć, gdy nagle detektyw Pozytywka parsknął głośnym śmiechem. — Panie Mietku, daj pan spokój! <grych> — wykrztusił po chwili. — Kto jak kto, ale pan to już na pewno powinien wiedzieć, że z tym ogryskiem i śledziem to jedna wielka bzdura. Pan Mietek zamyślił się, a potem spojrzał z wyrzutem na martwiaka. Kupić rybę w sklepie to każdy głupi potrafi, powiedział z urazą. Mnie, starego wędkarza, na taki numer nie da się nabrać. A potem ruszył z godnością za chichoczącym detektywem pozytywką. Detektyw pozytywka i pan Mietek mieli rację, nie dowierzając Martwiakowi. Martwiak naprawdę niewiele wiedział o rybach i wędkowaniu. Sam się z tym zdradził. Wiesz, kiedy?